Pod namiotem słowa. Janusz Andrzejczak. Łagodnia. Tom poezji wydany w 2012 roku w Krakowie. Wiersz porady. Na starej sośnie cień zachwyca,